Romany Granas, Stefana Arskiego, Leszka Kołakowskiego, Pawła Bejlina, Romana Zimanda, Krzysztofa Wolickiego i temu podobnych. Zwraca w tym fragmencie uwagę dobór osób dokonany, jak wolno przypuszczać pod kątem pochodzenia narodowego. Ponadto większość wymienionych w owym czasie była uważana, słusznie czy niesłusznie, za rewizjonistów i przeciwników linii politycznej reprezentowanej przez Gomułkę. Namiotkiewicz nie umieszkał przypomnieć, iż w czasach socjalizmu ludzie lewicy intelektualnej byli najbardziej dyspozycyjną stroną, która potrafiła dać w intelektualną kość, aż trzeszczało. Następnie Namiotkiewicz dokonał podziału młodych literatów na trzy grupy, w zależności od ich stosunku do partii prowadzonej polityki kulturalnej. Do grupy pierwszej zalicza tych dobrych, to znaczy akceptujących i popierających, i wymienia m.in. Ernesta Bryla, Wiesława Dymnego, Stanisława Grochowiaka, Eugeniusza Kabatca, Ninę Kracher-Gamratową, Sławomira Kryskę, Zbigniewa Kubikowskiego, Józefa Lenarta, Romana Łabodę, Macieja Patkowskiego i Leona Wantułę. Za złych z punktu widzenia partii uznał Andrzeja Brychta, Ireneusza Iradyńskiego i Marka Nowakowskiego. Wśród pośrednich wymienił m.in. Tadeusza Łubieńskiego, Kazimierza Orłosia, Edwarda Stachure, Władysława Terleckiego i Bogdana Wojdowskiego. Namiotkiewicz nie omieszkał też zaatakować Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauka, szczególnie pracujących tam Lipskiego i Wykę. Pracowników naukowych i blu określił mianem Towarzystwa Wzajemnej Adoracji. Wreszcie w zakończeniu stwierdzał Owa Lewica sama w sobie jest niczym innym jak garstką staruszków rozsierdzonych inteligentów, jeśli stanowi ona jakąś siłę, to tylko dlatego, że wiele istotnych ogni frontu ideologicznego znajduje się w rękach ludzi niekryjących swej sympatii do lewicy i obdarza ją aktywnym poparciem. Trudno wprost uwierzyć, że dokument ten powstał w kwietniu 1964 roku, a nie cztery lata później w czasie marcowych porachunków z intelektualistami. Język, dobór argumentów i ogólny charakter tej notatki Nasuwa skojarzenia z materiałami publikowanymi w marcu i ma cechy niemal policyjnego donosu. Relacjonując przy wykorzystaniu materiałów partyjnych wspomniane spotkanie z 4 maja, Fiałkowska podaje, że Iwaszkiewicz dyplomatycznie zdystansował się od listu 34, stwierdzając, że był to krok wysoce nierozsądny i niepolityczny, że wykorzystano go przede wszystkim do wzmożenia ataków na Polskę i na samego Gomułkę. Natomiast prezes ZLP, Podjął kwestię ograniczeń w przydziałach papieru na cele wydawnicze oraz zwrócił uwagę na niekorzystne wrażenie, jakie wywołało za granicą zastosowanie sankcji wobec sygnatariuszy listu 34. Gomułka odmawiał jakiejkolwiek dyskusji, oświadczając, że list już w założeniu pomyślany był wyłącznie jako materiał dla wrogich Polsce ośrodków dywersyjno-propagandowych. Dodał, że najważniejsza była nie treść listu, z którą nawiasem mówiąc się nie zgadza, ale to, że jako trybunny do rozmowy z partią użyto Radia Wolna Europa oraz innych środków dywersji antysocjalistycznej. W kwestii ograniczeń przydziału papieru na cele wydawnicze utrzymywał on, że sytuacja powoli, ale systematycznie będzie się poprawiać. Nie ma więc powodów do niepokoju. Zdecydowanie natomiast przeciwstawił się Gomuka zarzutowi o zaostrzeniu w Polsce cenzury. Większość ingerencji Gukpu uznał za prawidłową nie wykluczając zresztą możliwości jednostkowych pomyłek. A samą instytucję cenzury uznał za absolutnie niezbędną. Pod datą 21 lipca 1964 roku Dąbrowska zapisała, że Gomułka dopiero teraz dostał do przeczytania jej przemówienie, że zrobiło na nim wrażenie i że zażądał ponownie całego nasłuchu radiowego w tej sprawie. Gomułka jakoby powiedział, chyba Dąbrowska nie kłamie, a więc ja byłem źle informowany. 12 czerwca odbyło się zebranie Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, na którym miano dokonać wyboru delegatów na wrześniowy zjazd Związku w Lublinie. Wśród wybranych najwięcej głosów uzyskali ci pisarze, którzy byli członkami PZPR i odmówili swoich podpisów na proteście przeciwko Wolnej Europie. Najważniejszym wydarzeniem na tym zebraniu było jednak wystąpienie Dąbrowskiej. Wygłosiła ona mowę w imieniu sygnatariuszy listu 34. Prosili ją o to w Komorowie Słonimski, Jasienica i Wańkowicz. Gdy skończyła swoje kilka razy przerywane oklaskami przemówienie, zebrani nagrodzili ją długotrwałą owacją stojąc. Pisarka stwierdziła, że od kilku miesięcy trwa dziwna polemika z nieopublikowanym nigdzie w kraju w pełnym brzmieniu listem. Przytoczyła konkretne przykłady szykan, jakie dotknęły jego sygnatariuszy. Szczególnie wymowny był fakt, że redakcja kierowanego przez prezesa Iwaszkiewicza Miesięcznika Twórczość wycofała już złożone artykuły osób, które podpisały list. W swoim wystąpieniu polemizowała też z kliszką, który na zjeździe pisarzy ziem zachodnich w Poznaniu oświadczył zebranym, że list 34 był inspirowany przez kilku podżegaczy, którym bynajmniej nie chodziło o dobro polskiej kultury, że pod tekstu całej tej sprawy należy szukać w działalności wolnej Europy i ośrodków propagandy zachodniej. Dąbrowska zarzuciła Kliszce kłamstwo i stwierdziła, że nie wolno oskarżać gołosłownie, nie podając konkretnych faktów, że nie wolno kłamać, wprowadzając w błąd opinię publiczną. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego szczególnie szanował pisarkę. W więzieniu czytał Noce i Dnie i książka ta zrobiła na nim duże wrażenie. W 1964 roku to Kliszko miał nastawiać go niechętnie wobec Dąbrowskiej. W końcu Gomułka własnoręcznie, jak zwykle ołówkiem, napisał tekst przemówienia, wezwał Kliszkę i oświadczył mu Zenon, idź i powiedz im to jako swoje przemówienie. Kliszko mowę tę wygłosił 5 października 1964 roku w trakcie otwartego zebrania zorganizowanego przez podstawową organizację partyjną PZPR przy Związku Literatów Polskich. Przybyło na nie bardzo wiele osób. Kliszko oświadczył, że Dąbrowska nie znała całej prawdy związanej z listem 34. Wedle Kliszki, jeśli partia stwierdziła, że dwóch czy trzech organizatorów memoriału całą tę akcję zrobiło wyłącznie jako demonstrację polityczną, to partia musiała mieć ku temu podstawy. O zorganizowanie całej sprawy oskarżył Słonimskiego, któremu zarzucił, że zostawił list w Kancelarii Rady Ministrów, nie starając się zobaczyć z premierem, że przekazał tekst Lipskiemu, który powielił go na maszynie. Lipski miał się też, zdaniem Kliszki, pośrednio przyczynić do przekazania treści listu Warszawskiemu korespondentowi AFP, a ten 23 marca przekazał ją telefonicznie, o czym Kliszko wiedział z nasłuchów MSW, do centrali w Paryżu. Odcinek 7 Oprócz słonimskiego i niepodpisanego pod listem Lipskiego, Kliszko zaatakował jeszcze obywatela amerykańskiego Melchiora Wańkowicza, który inspirował Wolną Europę w jej atakach na Polskę w związku z tą sprawą. Po wystąpieniu Kliszki jako pierwszy poprosił o głos Słonimski. Zapanowała kompletna cisza, a Słonimski, wedle relacji naocznych świadków, blady jak ściana, zaczął mówić. — Trudno będzie dyskutować z panem Kliszko. W tej polemice jestem stroną słabą. Nie mam armii, milicji ani urzędu bezpieczeństwa. Mam tylko swoje słowo, słowo pisarza, który prawie przez pół wieku pracował dla swojej ojczyzny. Pan Kliszko opowiadał tu o jakichś tajemniczych kopertach, sygnałach, inspiracjach. Ja wiem tylko o tym, co było rzeczywiście, a prawda jest jedna. List został napisany przez grupę pisarzy i uczonych, powodowanych troską obywatelską o przyszłość polskiej kultury. Zarzuty, że chodziło nam o demonstracje są śmieszne, a argumenty przytoczone przez pana Kliszka nie wytrzymują krytyki. List był krótki, to prawda... Ale to nie jest żadnym dowodem, że nie chcieliśmy rozmawiać z premierem. Tak samo jak nie jest dowodem, że brak w liście wyraźnie sformułowanego zdania, że prosimy o odpowiedź. W całym cywilizowanym świecie wszyscy wiedzą, że listy pisze się po to, żeby na nie otrzymać odpowiedź. I to nie wymaga komentarza. Zarzut, że ja mogłem zobaczyć się z premierem i wręczyć mu list osobiście jest również bezpodstawny, gdyż będąc jeszcze prezesem Związku Literatów, Zawsze miałem olbrzymie trudności w dostaniu się do niego Teraz tym bardziej nie mogłem na to liczyć Premier mógł nas zresztą wezwać zaraz po otrzymaniu listu I wtedy w ogóle nie byłoby sprawy 34 Zarzut, że ja byłem głównym inspiratorem, bo dałem tekst Lipskiemu jest niepoważny Przecież Lipski pomagał zbierać podpisy i trudno, żeby to robił bez tekstu Zresztą tekst nie był tajemnicą i nawet prokurator nie dopatrzył się w jego rozpowszechnianiu żadnego przestępstwa, gdyż Lipski został bardzo szybko zwolniony. Nie byłoby całej sprawy 34 i listu, gdyby nie było powodów do napisania listu, a powodem tym była fatalna sytuacja polskiej kultury. Zdobycze października zostały zaprzepaszczone, cenzura zakneblowała ludziom usta. Złamów pism literackich zniknęły najwybitniejsze nazwiska. Książki wychodzą w nakładach niezaspokajających potrzeb czytelników. Za to wszystko jesteście odpowiedzialni wy – zwrot w kierunku Kliszki – i nie pomoże wyszukiwanie kozłów ofiarnych. Gdy Słonimski skończył przemówienie, sala zgotowała mu gorącą owację. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której m.in. Jasienica wystąpił w obronie Wańkowicza. Na zakończenie Kliszko zabrał głos raz jeszcze – Mówił, że z punktu widzenia formalnoprawnego Słonimski oczywiście nie popełnił żadnego przestępstwa i nie będzie pociągany do odpowiedzialności, ale cała sprawa ma brzydki aspekt moralny, jeśli idzie o lojalnego obywatela PRL. Jednocześnie Kliszko stwierdził, że ludzie występując przeciwko polityce kulturalnej partii, występują przeciwko partii i ustrojowi, a my ustroju będziemy bronić. Słonimski ze swojego miejsca replikował... Po październiku był ten sam ustrój, a polityka kulturalna była inna. Jak widać, sprawa listu 34 przez szereg miesięcy budziła w niektórych środowiskach inteligencji silne emocje. Czym wobec tego był ten list i dlaczego poświęca mu stosunkowo wiele miejsca przy opisie genezy marca 1968? Dla oficjalnej propagandy był on wielką prowokacją polityczną, za którą stały rozmaite dywersyjne i antysocjalistyczne ośrodki na zachodzie. Typowy był tu tekst Witolda Fillera. Odzew kultury na list 34 był natychmiastowy. Nie bez wpływu pozostała tu znana opinii polskiej okoliczność, że dokumentów szybciej niż do rąk nominalnego adresata, trafił do monachijskiej rozgłośni wolnej Europy. Mechanizm wielkiej prowokacji puszczony został w ruch z pełną rozrzutnością środków. Paryska Kultura prowadziła wtedy kampanię propagowania już nie samej idei listu, a konkretnych podpisanych pod nim osób. Z dnia na dzień Antoni Słonimski, Stefan Kisielewski, Paweł Jasienica, Jan Kot, Adam Warzyk, Jerzy Andrzejewski oraz paru innych sygnatariuszy tego dokumentu stają się primadonnami sezonu. Jednocześnie przedmiotem niewybrednych oszczerstw stają się ci pisarze, którzy z obywatelską troską Ocenili intencje oraz pochopność działania swych kolegów. Atakuje się Iwaszkiewicza, Różewicza, Przybosia, Putramenta. Cóż powiedzieć o tym tekście pełnym insynuacji, niedomówień, przeinaczeń czy po prostu kłamstw? Na przykład o informacji, że wolna Europa otrzymała list prędzej niż Cyrankiewicz. Dodać można chyba tylko to, że broszura Fillera ukazała się jesienią 1968 roku na fali pomarcowych rozrachunków władzy z intelektualistami w zasłużonej serii wydawnictwa MON Ideologia, Polityka, Obronność. Zdaniem Andrzeja Friszke, sprawa listu była to dla gomułkowskiej ekipy bodaj ostatnia poważna szansa podjęcia dialogu ze światem kultury i nauki oraz zarzucenia pozbawionej sensu szkodliwej polityki. Wysuniętą przez twórców ofertę dyskusji i zarzucenia stosowanych praktyk można było podjąć bez utraty twarzy, być może w marcu 1964 roku Gomułka miał szansę uniknięcia wielu późniejszych błędów, a w konsekwencji odwrócenia karty swego politycznego losu. Zareagował jednak gniewem i represjami. Władzom partyjnym niemal w przededniu zjazdu PZPR sprawa ta była nie na rękę. List był inicjatywą społeczną i choćby już z tego powodu budził gniew władzy, która za społeczne uznawała tylko przedsięwzięcia podejmowane pod jej kierunkiem, i z jej inicjatywy Tymczasem list 34 dowiódł, że środowisko intelektualistów zachowało krytycyzm i znaczną rezerwę wobec deklarowanej przez kierownictwo partyjne polityki kulturalnej Polscy intelektualiści w roku dwudziestolecia Polski Ludowej wystąpili w obronie podstawowych wartości narodowych i moralnych Z kolei Gomułka po prostu chyba nie mógł nie chciał i nie potrafił reagować inaczej na postulaty intelektualistów jego sytuacja była zresztą rzeczywiście niełatwa. W 1964 roku najważniejszym wydarzeniem w życiu PZPR był jej czwarty zjazd. Od trzeciego zjazdu z kierownictwa ubyło czterech sekretarzy Komitetu Centralnego Albrecht, Matwin, Morawski i Zambrowski. Dwaj ostatni byli też członkami biura politycznego. Uważanych za partyjnych liberałów i tych, co w 1956 roku tworzyli trzon Grupy Puławskiej, przy czym co było tak ważne dla partyzantów, jeden z nich był pochodzenia żydowskiego. Nowymi sekretarzami KC zostali w tym samym okresie Ochab, Strzelecki, Starewicz i Bolesław Jaszczuk. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w przededniu czwartego zjazdu liczyła około 1,5 miliona członków i kandydatów. W latach 60. partia odmłodziła się, co było konsekwencją masowego naboru nowych członków. W końcu 1970 roku do PZPR należało już ponad 2 miliony 300 tysięcy osób, z czego już tylko niespełna 17% legitymowało się stażem sprzed 1948 roku. Na czwartym zjeździe toczyła się przypuszczalnie walka frakcyjna o układ sił w kierownictwie. Była już mowa o działaniach Mijala, zakolisowych działań partyzantów można się najwyżej domyślać. Wszelako Ptasiński podaje, że na zjeździe brano pod uwagę przy ustalaniu składu Biura Politycznego kandydaturę Moczara, lecz ostatecznie nie włączono go do biura, gdyż nie chciano łamać przyjętej zasady, aby minister spraw wewnętrznych wchodził w jego skład. Redakcja Polityki trafnie zwraca uwagę, że przed październikiem zasadą było raczej, iż szef resortu bezpieczeństwa zasiadał w Biurze Politycznym – Stanisław Radkiewicz, Władysław Dworakowski. Podobnie później – Franciszek Szlachcic, krótko, Stanisław Kowalczyk oraz Czesław Kiszczak. Dodać też wypada, że w czasie obrad czwartego zjazdu Moczar nie był jeszcze ministrem, lecz tylko wiceministrem spraw wewnętrznych. Byłoby więc interesujące ustalić, czy rzeczywiście kandydatura wiceministra Moczara do biura politycznego stawała wówczas. Nieco światła na tę sprawę rzuca były dyrektor rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Jan Nowak-Jeziorański. Pisze on, że w czasie czwartego zjazdu miała jakoby miejsce próba kieszonkowego zamachu stanu. Zdaniem Nowaka, Moczar chciał, aby on i jego sprzymierzeniec, Ryszard Strzelecki, znaleźli się w biurze politycznym. Zabiegał również o to, by zostać jednym z sekretarzy KC. Jeden z jego załóżników, Dobrosław Kobielski, szef Centralnej Agencji Fotograficznej, jeszcze przed głosowaniem wysłał do Trybuny Ludu Zdjęcia przyszłych członków Biura Politycznego i sekretarzy KC z poleceniem natychmiastowego ich ogłoszenia. Znajdowały się wśród nich fotografie Moczara i Strzeleckiego. Była to śmiała próba stworzenia faktu dokonanego. Z chwilą ogłoszenia nazwisk i zdjęć w naczelnym organie partii każda późniejsza zmiana pachniałaby skandalem. Na nieszczęście dla Moczara ostrożny redaktor Trybuny Ludu zatelefonował dla pewności do sekretariatu KC i sprawa się wydała. Rozgniewany Gomułka na oczach całego zjazdu odmówił Moczarowi zabrania głosu. Czy rzeczywiście sprawa miała taki przebieg, trudno rozstrzygnąć. Analiza składu nowo wybranych władz partyjnych dowodzi, że zjazd nie zakończył się sukcesem grupy Moczara. Do biura politycznego weszli bowiem Józef Cyrankiewicz, Edward Gierek, Władysław Gomułka, Stefan Jędrychowski, Zenon Kliszko, Ignacy Logasowiński, Edward Ochab, Adam Rapacki, Marian Spychalski, Eugeniusz Szyr, Franciszek Waniołka i Aleksander Zawadzki. Sekretarzami Komitetu Centralnego obok Gomułki wybrano Witolda Jarosińskiego, Bolesława Jaszczuka, Zenona Kliszkę, Edwarda Ochaba, Artura Starewicza, Ryszarda Strzeleckiego i Józefa Teichme. Niedługo po zjeździe, 7 sierpnia 1964 roku, zmarł Zawadzki, a nowym przewodniczącym Rady Państwa został Ochab. W tej sytuacji Moczar zaczął, jak wspomniałem, w sposób bardziej zdecydowany wykorzystywać zbowit. Oto na przykład kombatanci zaatakowali dramat Sławomira Mrożka Śmierć Porucznika. W sztuce zarzucano kalanie świętości narodowych i zupełnie poważnie przygotowywano się do zerwania za pomocą bojówek spektaklu w Warszawskim Teatrze Dramatycznym. Cenzura ze swej strony skonfiskowała prawie wszystkie zgłoszone do druku teksty na temat Mrożka i jego dramatu. Zbowidowcom udało się natomiast doprowadzić do wycofania z ekranów kin filmu Sylwestra Chęcińskiego pod tytułem Agnieszka 46 według powieści Wilhelma Macha Agnieszka, córka Kolumba. Kombatanci Moczara osiągnęli to podobno drogą szantażu. Jeśli film nie zostanie zdjęty z ekranów, to poprowadzi się młodzież do rozbijania kin, w których prezentowany był ten obraz obrażający honor polskiego munduru. Początkowo film spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony krytyki, ale po pewnym czasie zaatakował go za łuski. W pracy Siedem polskich grzechów głównych i inne polemiki. Rozdział Twój brat – Zbir. Pułkownik zarzucał mu haniebne kłamstwo historyczne, niczym nieuzasadnione fałszerstwo realiów, świadome zbrukanie żołnierskich mundurów i temu podobne. Akcja filmu toczyła się w 1946 roku w środowisku osadników kombatantów na ziemiach zachodnich. 12 grudnia 1964 roku Moczar uzyskał wreszcie upragnioną nominację na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Dotychczasowy minister Władysław Wicha został sekretarzem KC do spraw bezpieczeństwa i pozostawał nadal, przynajmniej formalnie, zwierzchnikiem Moczara, który dysponując MSW uzależniał się coraz bardziej. Jednakże w 1964 roku największym zmartwieniem Gomułki nie były prawdopodobnie polityczne zabiegi partyzantów, ani tym bardziej dość nieśmiałe protesty intelektualistów, lecz groźba zbliżenia radziecko-zachodnio-niemieckiego, które mogłoby, jak się obawiał, dokonać się kosztem Polski. Zdaniem Gomułki, podział Europy i Niemiec był korzystny dla Polski, to też każde naruszenie istniejącej w Europie równowagi skłonny był uważać za posunięcie godzące w interesy PRL. Tymczasem w styczniu 1964 roku Chruszczow w rozmowie z Gomułką czynił podobno aluzję na temat ewentualnych zmian w radzieckiej polityce zagranicznej wobec rfn -u. a wypowiedzi członka KC KPZR i redaktora naczelnego Izwieści, a zarazem wzięcia Chruszczowa, Aleksieja Adżubeja w czasie jego wizyty w Niemczech Zachodnich, mogły wskazywać na taką możliwość. Chruszczowowi nie dane było jednak kontynuować tej gry, gdyż w październiku 1964 roku został usunięty ze wszystkich zajmowanych stanowisk. Tymczasem Moczar od momentu, kiedy został ministrem spraw wewnętrznych, zaczął jeszcze bardziej dbać o rozszerzenie swoich wpływów w środowisku literacko-artystycznym. Alicja Lisiecka opisuje swoją z nim rozmowę, która miała mieć miejsce w gmachu Sejmu wiosną 1965 roku – w tej prawie pięciogodzinnej rozmowie uczestniczyć mieli również mniej lub bardziej wówczas związani z Moczarem Strzelecki, Korczyński, Władysław Kozdra i Jan Ptasiński. Powodem tego spotkania była recenzja Lisieckiej z książki Moczara. Recenzja, jak stwierdza jej autorka, krytyczna politycznie i kwestionująca wartości generalskiego stylu została odrzucona przez kilka redakcji. Tylko redaktor życia literackiego w Krakowie, Władysław Machejek, Obiecał ironicznie, że ogłosi tekst pod warunkiem zaakceptowania go przez autora bar walki. Wzięłam równie ironicznie Machejka za słowo i udałam się w czasie obrad do gmachu sejmowego, posyłając do moczara list z zapytaniem, czy nie zechce przeczytać mojego artykułu. Generał nie dał na siebie czekać, wyszedł natychmiast z sali obrad i rozpoczął ze mną długą rozmowę w FUE sejmowym. Próbował sądować z moich wypowiedzi, kto jest mu przeciwny, a kto przychylny w środowiskach artystyczno-naukowych. Powoli do naszego stolika przysiadali się inni członkowie partyzanckiego trustu mózgów. Rozmowa dotyczyła teraz kwestii bardzo skomplikowanych, na przykład świadomości komunistycznej chłopstwa polskiego, którego przychylność rewolucji w latach 1945-1947 kwestionowałam otwarcie. Moczar oponując narzekał jednocześnie na konkurencję Armii Krajowej w podziale zasług wojennych na przypisywanie zbyt dużej roli partyzanckim grupom akowskim na wsi. Generałowi Korczyńskiemu chodziło bardziej o aktualia niż o przeżytą dawno historię. Prosił mnie o przychylną recenzję swoich pamiętników i namawiał, abym była z nim. Wysiłki Moczara mające na celu uzyskanie wpływów w środowisku opiniotwórczym zakończył się przynajmniej częściowym sukcesem. W owym czasie do jego sympatyków i stronników pośród ludzi pióra, oprócz wspomnianego już pułkownika Załuskiego, zaliczano m.in. Romana Bratnego, Bołdana Czeszkę, Jana Dobraczyńskiego, Władysława Machejka, Wojciecha Żukrowskiego, a także redaktora Chłopskiej Drogi, Mieczysława Róg-Świostka. 28 czerwca 1966 roku doszło nawet do utworzenia klubu pisarzy przy zarządzie głównym zbowit. Jednocześnie Moczar systematycznie umacniał własną frakcję w partii, grupując wokół siebie coraz liczniej, mniej lub bardziej wpływowych działaczy partyjnych i państwowych. Powiązania poszczególnych ludzi z Moczarem były różne i różnej trwałości. Do grupy tej zaliczano wówczas mniej czy bardziej słusznie między innymi osobistego sekretarza Gomułki, Walerego Namiotkiewicza, sekretarza prasowego Kliszki, Ryszarda Frelka, Ministra Sprawiedliwości Stanisława Walczaka, kilku pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkich Józefa Tempę, Stanisława Kociołka, Władysława Kozdre, Władysława Kruczka, Józefa Majchrzaka, Władysława Piłatowskiego, Jana Ptasińskiego, Henryka Szafrańskiego, Jana Szydlaka, Tadeusza Wieczorka, historyków Tadeusza Walichnowskiego, Mariana Wojciechowskiego, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego Zygmunta Rybickiego, Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Jana Zygmunta Jakubowskiego Pracownika UW Mariana Dobrosielskiego Naczelnego Redaktora Prawa i Życia Kazimierza Konkola Szefa Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Mariana Janica Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej Generała Tadeusza Pietrzaka Liczni patrioci W połowie lat 60. mieli nie więcej niż 40 lat i jak sądzili Stali u progu pięknych karier, w których miał im pomóc generał Moczar. Niezbyt ceniony przez polskich historyków, pochodzący z Indii biograf Gomułki Peter Raina podkreśla, że jako minister Moczar okazał się zdolnym administratorem. Pod jego kierownictwem MSW stanowiło najbardziej sprawną organizację, było najlepiej zorganizowanym ministerstwem w Polsce. Moczar podejmował błyskawiczne decyzje, wydawał dokładne i niedwuznaczne rozkazy. Wymagał też ślepego posłuszeństwa od podwładnych. W celu ustanowienia hegemonii aparatu bezpieczeństwa w całym kraju Moczar przedsięwziął środki niestosowane do tej pory przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przynajmniej raz w miesiącu w Warszawie odbywały się narady wszystkich dyrektorów departamentów MSW i ich zastępców. Kierownicy wojewódzkich oddziałów MSW wzywani byli do Warszawy na konsultacje 5-6 razy w roku. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się plan zakończenia aryzacji w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, który przedstawiam Zachęcińskim. W myśl tego projektu, który na posiedzeniu biura politycznego osobiście jakoby przedstawiał spychalski, od początku lat 70. przewidywano usunięcie z wojska wszystkich oficerów żydowskiego pochodzenia. Przygotowano nawet imienną listę, którą przedłożono w Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. W końcu maja 1967 roku generał Kufel miał zorganizować dla wyższych oficerów konferencję, w której uczestniczyli m.in. generałowie Józef Urbanowicz i Wojciech Jaruzelski. Generał Kufel zapowiadał przygotowanie do końca czerwca przez kontrwywiad wojskowy oraz Departament Kadr pełnej listy oficerów żydowskiego pochodzenia. Miała się rozpocząć kolejna faza wspomnianej już rasowej czystki w Korpusie Oficerskim Ludowego Wojska Polskiego. Pamiętać jednak musimy, że w latach 60. niemal absolutna władza w partii i w państwie była skoncentrowana w rękach Gomułki oraz wąskiej grupy jego najbliższych zaufanych współpracowników. Było to tak zwane ścisłe kierownictwo, które wybrał spośród członków najwyższych władz partyjnych, z nimi najczęściej się spotykał, z nimi najczęściej ustalał najważniejsze sprawy państwowe. Ścisłe kierownictwo oprócz pierwszego sekretarza tworzyli w owym czasie Zenon Kliszko, przyjaciel politycznego Mułki jeszcze z czasów okupacji, sprawujący bezpośredni nadzór nad sprawami wewnętrznymi partii, ideologią, kulturą, polityką wobec Kościoła, organizacji politycznych, Sejmu itd. oraz Bolesław Jaszczuk, kierujący polityką gospodarczą państwa. Do ścisłego kierownictwa zaliczano również Ryszarda Strzeleckiego, odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne partii premier Józef Cyrankiewicz miał znacznie mniejszy wpływ na podejmowane decyzje. Do tej grupy wchodził także loga natomiast Spychalski, Starewicz i Jędrychowski posiadali mniejsze kompetencje, mniejszy stopień niezależności, rzadziej widywali się z pierwszym sekretarzem i mieli mniejsze możliwości wpływu na posunięcia kierownictwa. Chociaż Gomułka był typem władcy absolutnego, musiał liczyć się z wpływowymi w partii koteriami – Dążyły one do obsadzenia kluczowych stanowisk swoimi ludźmi, prowadziły nie zawsze przejrzystą grę o wpływy w aparacie partyjnym. Próbowały zmusić kierownictwo do respektowania ich interesów. Taką potężną grupę w aparacie partyjnym tworzyli wspomniani już partyzanci z Mieczysławem Moczarem na czele. Nie wszyscy uważają jednak grupę Moczara za przeciwstawną w stosunku do pierwszego sekretarza. W rozmowie z Torańską Staszewski stwierdził na przykład Kierunek z Bowidowski formował się co najmniej pod protektoratem Gomułki, jeśli w ogóle nie był przez niego inspirowany. Moczar bowiem należał do jego bliskich współpracowników, nie tylko w okresie okupacji, ale i po wojnie. Wprawdzie potem go zdradził, ale przecież nie on jeden. Gomułka znacznie przyczynił się do powstania mitu Moczara, morowego chłopa, partyzanta. Kiedyś o nim rozmawiał z Rakowskim. Miecio postanowił zapytać Gomułkę, co ma robić. Gomułka mu odpowiedział, tu się starają robić różnicę między mną a Moczarem, starają się wbić klin między mnie a Moczara, ale to im się nie uda, bo my jesteśmy jedność. I dwa palce dwóch rąk złączył i pokazał Rakowskiemu, jaką to są jednością. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście Gomułka i Moczar stanowili jedność. Przebieg wydarzeń marcowych świadczy raczej o czymś wręcz przeciwnym. Wydaje się, że Moczar był rywalem Gomułki, a grupa partyzantów wzmocniona młodszymi działaczami występowała przeciwko pierwszemu sekretarzowi i jego ludziom. W drugiej połowie lat 60. uformowała się w kierownictwie PZPR nowa grupa, którą równie umownie można by nazwać Śląską. Jej liderem był pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach Edward Gierek. Grupa ta gromadziła pragmatycznie nastawionych młodych technokratów skupionych w aparatach partyjnym, terenowym i centralnym. Dla ludzi z aparatu centralnego ważne było, że Gierek był wówczas również członkiem biura politycznego i ewentualne podłączenie się pod niego mogło ułatwić karierę i awans. Dla ludzi z aparatu terenowego ważniejszy był może wizerunek Gierka, dobrego gospodarza na Śląsku i w Zagłębiu. Grupa ta, oczywiście w sposób zawoalowany, odwoływała się też do haseł populistycznych oraz częściowo nacjonalistycznych. Holzer uważa, że w swoim działaniu ślązacy chętnie kierowali się zasadą kija i marchewki. Faktem jest, że Gierek mógł się pochwalić sukcesami jako pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego. Był gospodarzem najbogatszej prowincji, złośliwie nazwanej Polską Katangą. Porównanie z Katangą było o tyle niebezpieczne, że ta prowincja Konga właśnie w latach 60. kilkakrotnie podejmowała próbę secesji. Gierek bardzo nie lubił tego porównania. Rakowski wspomina, że przez długi czas Gierek nie lubił go, gdyż ktoś doniósł mu, iż to właśnie redaktor naczelny polityki był autorem powiedzenia, że Śląsk to katanga. Bzdura, nie ja to wymyśliłem, stwierdza Rakowski. Interesujące, że w społecznym, powszechnym odczuciu działalność partyzantów często postrzegano jako akcję mającą na celu rehabilitację ludzi z AK. Wielu uczciwych i przyzwoitych ludzi wierzyło wtedy, że Moczar, jak mawiano, Polski narodowy komunista rzeczywiście myśli o przynajmniej częściowym zadośćuczynieniu za krzywdy. Mniej liczni rozumieli prawdziwy sens akcji podjętej przez partyzantów i dostrzegali, że wyrównywanie krzywd na ogół ograniczało się do przyjmowania byłych żołnierzy AK do Zbowidu, co dawało określone przywileje i uprawnienia, które jednak w żadnej mierze nie były porównywalne z tym, co członkowie Zbowidu uzyskali później, w latach 80. Wielu ludzi, w tym także byłych hakowców, nie dostrzegało, że prowadzona pod egidą Moczara swoista rehabilitacja wysiłku zbrojnego Armii Krajowej była wybiórcza. Nie zweryfikowano bowiem na przykład stosunku do przywódców polskiego państwa podziemnego. Zresztą tego wyrażenia nie wolno było wówczas używać w publicystyce, a nawet w opracowaniach naukowych poświęconych tej tematyce. Do akcji Burza i szeregu dowódców AK dla partyzantów, nierzadko osobiście zwalczających w czasie wojny i po niej antykomunistyczne podziemie zbrojne, często właśnie o akowskiej proweniencji, tacy ludzie jak Kazimierz Purzak, Jan Stanisław Jankowski, Leopold Okulicki czy Stefan Korboński, w żadnym razie nie zasługiwali na narodową pamięć. Niełatwo było znaleźć te nazwiska w latach 60. w środkach masowego przekazu. Partyzanci nie uczynili również nic, aby o ludziach tych uczyły się polskie dzieci – Jacek Moskwa w artykule o marcu, dziś, Republika nr 3, rok 1988, przypomniał, że to właśnie wtedy pojawiło się nieuzasadnione historycznie, ale funkcjonujące do dzisiaj pojęcie ruchu oporu jako punktu odniesienia kombatanckiej przeszłości. Budowano w ten sposób wspólnotę byłych żołnierzy przeciwstawnych, często obozów politycznych i ugrupowań zbrojnych, którym zdarzało się walczyć ze sobą. Hasła narodowo-kombatanckiego solidaryzmu miały jednak pewną społeczną nośność. Ludzie, którzy wtedy dostrzegali, iż podjęta przez Moczara akcja wyrównywania krzywd miała charakter wyraźnie instrumentalny, próbowali się jej przeciwstawiać, choć nie było to łatwe. Dostrzegali oni, że częściowej rehabilitacji żołnierzy Armii Krajowej września 1939 roku w zasadzie nie towarzyszyła analogiczna akcja wobec kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – choć oficjalnie szermowano hasłem, że każda krew przelana za Polskę ma tę samą wartość. Niechęć do Moczara wśród wielu intelektualistów, nienależących do zbowidu kombatantów oraz partyjnych liberałów i rewizjonistów wzięła się nie stąd, że Moczar podjął tę akcję, ale stąd, że traktował ją tak instrumentalnie i selektywnie. Na ich niechętny stosunek do grupy partyzanckiej w znacznie większym stopniu wpływały zresztą inne elementy swoistej ideologii tej grupy, na przykład skłaniający się w stronę szowinizmu nacjonalizm, antysemityzm, silny syndrom autorytarny, antyinteligenckość i swoisty kult siły. Pamiętać też należy, że partyzanci stosunkowo długo kryli się ze swymi rzeczywistymi celami i dążeniami. Nawiązywali nawet do przełomu październikowego, inaczej jednak niż liberałowie ujmowali przemiany 1956 roku. Widzieli je nie jako demokratyzację. Częściowe upodmiotowienie społeczeństwa czy reformy ekonomiczne, ale jako zmiany o charakterze głównie personalnym. Żądanie kontynuowania ich było naturalnym uzasadnieniem dążeń do szerszego udziału w elicie władzy. Tym, co w oczach większości przeciwników wyróżniało głównie partyzantów, był ich mniej czy bardziej udanie kamuflowany antysemityzm. Jacek Szymanderski opowiadał na przykład o pierwszym zatrzymaniu przez Służbę Bezpieczeństwa w 1965 roku. Prowadzący przesłuchanie kapitan Aleksy Opaliński, sądując sytuację w Uniwersytecie Warszawskim, zapytał – czy Żydzi często zbierają się na wydziale? Zaskoczony pytaniem Szymanderski odparł co nieco ironicznie, że nie wie, gdyż nie potrafi odróżniać Żydów. Na to kapitan Opaliński rzucił poważnie – oj, to niedobrze, panie Szymanderski, tego się trzeba nauczyć – Jedną z konsekwencji antyinteligenckich uprzedzeń Gomułki i niektórych jego najbliższych współpracowników były też zapewne w jakimś stopniu procesy sądowe ludzi pióra, jakie miały miejsce w połowie lat 60. Na początku października 64 roku został aresztowany jeden z sygnatariuszy listu 34 Melchior Wańkowicz, któremu zarzucano, że niektóre audycje Wolnej Europy na ten temat pokrywały się z treścią jego prywatnej korespondencji przejętej przez władze bezpieczeństwa. Fakt kontrolowania prywatnej korespondencji był naturalnie naruszeniem konstytucji PRL, ale tym władze zbytnio się nie przejmowały. Odcinek 8. Wańkowiczowi wytoczono proces oskarżając go z artykułu 23 Małego Kodeksu Karnego. Zarzucano mu, że w listach do zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych córki rozpowszechniał nieprawdziwe wiadomości na temat listu 34 i jego konsekwencji jak i w ogóle polityki kulturalnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W czasie procesu od 3 do 9 listopada 1964 roku, odbywającego się przy drzwiach zamkniętych w najmniejszej salce, która mogła pomieścić tylko kilkadziesiąt osób, obrońca dowodził, że jego klient nie rozpowszechniał nieprawdziwych wiadomości, gdyż to, co pisał, było oparte na jego osobistych doświadczeniach. W procesie mężem zaufania zarządu głównego Związku Literatów Polskich był Paweł Hertz. Mężem zaufania Wańkowicza, Jasienica. Ostatecznie Wańkowicz został skazany na trzy lata więzienia, ale na mocy amnestii od razu wyszedł na wolność. Mimo, że nie wiedziano dokładnie, kiedy Wańkowicz opuści salę sądową, przy wejściu do sądu zebrało się wiele osób, w tym niektórzy sygnatariusze listu 34. Manifestacyjnie wręczono Wańkowiczowi białe i czerwone kwiaty. Witano go niemal jak bohatera. W 1965 roku prokuratura przygotowała proces przeciwko Stanisławowi Catowi Mackiewiczowi, który został zdekonspirowany jako Gaston de Syrazy, współpracownik paryskiej kultury. Równolegle i w związku z tą sprawą prokuratura generalna podjęła też przygotowania do procesu innego zamieszkałego w kraju współpracownika kultury, Januarego Grzędzińskiego. Niezgodna z obowiązkami obywatelskimi była również, jak stwierdzała prasa, działalność publicystyczna Jana Napomucena-Millera, niegdyś krytyka i publicysty, który w latach 1961-64 ogłaszał w londyńskiej prasie emigracyjnej pod pseudonimem Stanisława Niemiry artykuły szkalujące Polskę Ludową. Dodać wypada, że w odróżnieniu od Mackiewicza i Grzędzińskiego Janne Pomucen-Miller ostatecznie stanął przed sądem wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy i we wrześniu 1965 roku został skazany na trzy lata z zawieszeniem. W sierpniu 1966 roku aresztowano Szymona Szechtera i Ninę Karsow. Po dziesięciu miesiącach wobec niewidomego historyka Szymona Szechtera umorzono śledztwo z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Natomiast jego 27-letnia sekretarka i współpracownica Nina Karsow, zawodu filolog, w październiku 1967 roku została skazana na trzy lata więzienia za prowadzenie osobistego dziennika, w którym odnotowywała własne uwagi i spostrzeżenia na temat współczesnych wydarzeń w Polsce, zwłaszcza w środowisku intelektualistów i młodzieży akademickiej. W rzeczywistości autorem tego dziennika, prowadzonego od połowy maja 1965 roku do chwili aresztowania, był Szechter. Nina Karsow wzięła całą winę na siebie. Sąd Najwyższy 1 marca 1968 roku utrzymał w mocy wyrok skazujący sądu wojewódzkiego. Seria procesów przeciwko niepokornym intelektualistom, pisał Frischke kreśląc obraz społecznych konfliktów w połowie lat 60., nie przyniosła władzy żadnych korzyści. Pragmatyzm władzy autorytarnej został zastąpiony przez politykę fobii, urazów, represji już w kilka lat po październiku. Antyinteligencka polityka była kontynuowana, mimo widocznych kosztów. Co więcej, zaznaczyła się wyraźna tendencja jej eskalacji. Dawne podziały światopoglądowe traciły na znaczeniu. Byli komuniści solidarizowali się z byłymi konserwatystami, a marksiści z liberałami. Szeroki sprzeciw wobec represji wynikał z polskiej tradycji tolerancji i przywiązania do swobód politycznych, wśród których prawo do nieskrępowanej wypowiedzi zajmuje poczesne miejsce. Demonstracyjne nieliczenie się z opinią publiczną pobudzało postawy opozycyjne w kraju, gdzie zasada nic o nas bez nas była powszechnie uznana. Pomiędzy rządzącymi a światem kultury wyrastał coraz większy mur niechęci. Rządzący odwracali się plecami do świata nauki i kultury. Nie chcieli słuchać głosu ekonomistów, socjologów, pisarzy. Rezygnowali z możliwości wykorzystania ich wiedzy, zadufani w sobie, że wszystko wiedzą najlepiej. Atmosferę zaostrzającej się walki z rewizjonizmem i w ogóle inteligencją w łonie partii dobrze oddaje sprawa, która rozegrała się wokół książki Adama Szafa pod tytułem Marksizm, a jednostka ludzka. Autor był wówczas członkiem Komitetu Centralnego, dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i jednym z głównych teoretyków marksizmu w PRL. Praca ta wywołała żywą dyskusję i zrazem stała się elementem polityczno-personalnej rozgrywki. Aparat partyjny uznał pracę szafa za wręcz programowe dzieło rewizjonizmu w Polsce. W październiku 1965 roku w dyskusji nad książką w redakcji Nowych dróg uczestniczyli m.in. Zenon Kliszko, Wincenty Kraśko, Władysław Loranc, Jarosław Ładosz, Włodzimierz Sokorski, Artur Starewicz, Andrzej Werblan, Stanisław Wroński. A więc aktualni byli i przyszli ideologowie PZPR. Na pracy nie pozostawiono niemal suchej nitki. Po marcu w ramach kampanii antyrewizjonistycznej i antysyjonistycznej Szafa zaatakował też Namiotkiewicz. Stwierdził, że książka stanowi próbę rozcieńczenia marksizmu w różnych modnych ostatnio prądach teoretycznych wyrastających we współczesnym kapitalizmie. Autor tej publikacji usiłuje przesycić teorię marksistowską treściami lansowanymi przez te prądy. U źródeł owej osobliwej koegzystencji ideologicznej leży niewątpliwie mylne przekonanie, iż można rozwijać myśl marksistowską poprzez bezkrytyczną adaptację konstrukcji teoretycznych wypracowanych przez wrogie marksizmowi doktryny. Takie stanowisko, będące wyrazem zwątpienia w naukową żywotność marksizmu, zawsze w przeszłości charakteryzowało rewizjonizm filozoficzny. Prace szafa najostrzej atakowali partyjni działacze. W środowisku uniwersyteckim książka spotkała się z dobrym przyjęciem również ze strony części partyjnych filozofów i socjologów. Zygmunt Bauman stwierdzał na łamach studiów socjologicznych, że Szaf napisał książkę wybitną. Jej znaczenia dla rozwoju samoświadomości socjalistycznego społeczeństwa nie można przecenić. Jerzy Wiatr pisał Na tle istniejącej polskiej, obcej literatury przedmiotu praca ta odbija ostrym, wyczulonym zaangażowaniem ideowym, antydogmatyzmem i zarazem twórczym samodzielnie stosowanym warsztatem marksizmu. W równie doktrynerski sposób, jaki odnosił się do intelektualistów i polityki kulturalnej państwa Gomułka traktował kwestie ekonomiczne. Pomiędzy 1957 a 63 rokiem Stany Zjednoczone udzieliły Polsce 538 milionów dolarów pożyczki na cele rolniczo-żywnościowe głównie na zakup zboża oraz 8 milionów dolarów na cele kulturalne, lecz Gomułka w swoich wystąpieniach stale akcentował tylko pomoc radziecką. Andrew Field w amerykańskim tygodniku The New Leader informował, że z tej sumy 477,2 miliona dolarów stanowiła pożyczka bezprocentowa, teoretycznie zwrotna w ciągu 40 lat, w praktyce będąca niemal darem. Dalsze 61 milionów dolarów oprocentowano na 4,5% z terminem płatności w ciągu 20 lat. Autor artykułu sugerował, aby uzależniać warunki pomocy amerykańskiej od stanu wolności w Polsce. Gomułka jest człowiekiem nad wyraz praktycznym i historia już nam pokazała, że jest on zawsze o tyle liberalny, o ile jest do tego zmuszony. Gomułka nieomal od pierwszych dni piastowania stanowiska pierwszego sekretarza osobiście zajmował się sprawami gospodarczymi. Po latach Roman Zambrowski w swoim dzienniku zanotował następującą konstatację na temat gospodarczych zainteresowań Gomułki. Z czasem zaczęły go one pasjonować tak, że poświęcał im większość swego czasu. Codziennie na jego biurku znajdowały się liczby dotyczące wydobycia węgla, biuletyny obrazujące skup żywca, kształtowanie się cen rynkowych na zboże, mięso, maciory, prosiaki. Nikt w kierownictwie nie wczytywał się z taką pasją w biuletyny, gus i sprawozdania Komisji Planowania. Nie za długo doszedł też do wniosku, że na sprawach gospodarczych zna się lepiej niż Jędrychowski z Cyrankiewiczem. Od tego był już właściwie tylko jeden krok do przejęcia przezeń kierownictwa gospodarką. A zatem poszła rozbudowa aparatu KC i KW oraz coraz baczniejsza kontrola przez aparat partyjny Prezydium Rządu, Komisji Planowania i Resortów, coraz częstsza ingerencja tego aparatu w działalność organów i instytucji gospodarczych. Opinie Zambrowskiego należy zestawić z relacjami innych bliskich współpracowników pierwszego sekretarza, ogłoszonymi w zapisie dyskusji, która odbyła się 6 grudnia 1982 roku w redakcji kwartalnika z Pola Walki. Na interesujący nas temat Albrecht powiedział Gomułka w sprawach polityki ekonomicznej reprezentował przede wszystkim tendencję życia nie ponad stan i twardo trzymał się zasady, że wszystko to, co możemy wydatkować, trzeba przede wszystkim wypracować. Cechowała go może nadmiernie rozwinięta obawa przed wszelkim zadłużeniem się kraju, być może uszczuplało to możliwości zdynamizowania gospodarki, ale Gomułka pozostawił w swej spuściźnie Polskę niezadłużoną. W mniejszym stopniu wydaje się docenia uwagę zmian modelu gospodarczego i konieczność odejścia od metod centralistyczno-nakazowych na rzecz parametryczno-rynkowych impulsów rozwoju gospodarki. Albrecht za wielką zasługę Gomułki skłonny był uznać zarysowany przez niego program rozwoju indywidualnej gospodarki chłopskiej w Polsce. Jednocześnie przypomniał, iż do wielu aspektów ówczesnej polityki ekonomicznej sam odnosił się krytycznie, gdyż uważał, że zwichnięte były proporcje między akumulacją a spożyciem na niekorzyść spożycia. Gomułka i Biura byli pod silną presją tego charakterystycznego lobby przemysłowo-inwestycyjnego, któremu Gomułka opierał się dość rzadko. Zarazem kładł niedostateczny akcent na rzecz produkcji artykułów rynkowych, co było niewątpliwie wadą okresu polityki lat 60. Wybitny ekonomista profesor Czesław Bobrowski przypomniał, że w latach 1945-1948 bezpośredni udział Wiesława w polityce gospodarczej był znikomy. Zajął się nią poważniej dopiero po 1956 roku, ale choć w sprawach gospodarczych był pragmatykiem, w rzeczy samej był samoukiem, Jednego się nauczył, drugiego się nie nauczył. Nauczył się pojęcia inflacji, jednocześnie nie rozumiejąc dobrze problemu inflacji, to znaczy zdając sobie sprawę tylko z potrzeby ściskania kiesy z pieniędzmi, a nie z tego, że niektóre działania w jego rozumieniu antyinflacyjne były w rzeczywistości inflacyjnymi. Bobrowski jeszcze krytyczniej charakteryzował go na kartach wspomnień. Do roku 1960, który przyjąłem jako cezurę, Wpływ Gomułki na politykę gospodarczą był ogromny, ale po tym roku stał się całkowicie determinujący. Wyraziło się to nie tylko w dokonanych wyborach celów, ale w sposobie wykonywania władzy, a nazywając rzeczy po imieniu, w jak najdalej posuniętej centralizacji decyzji na szczeblu biura politycznego, a praktycznie biorąc pierwszego sekretarza. Nie znałem z bliska okresu sześciolatki, ale Eugeniusz Szyr, który przejął kierownictwo Komisji Planowania po Hilary Mincu, powiedział mi, że podobnego stopnia centralizacji nigdy poprzednio nie było. Gomułka rezerwował sobie osobiście decyzje dotyczące spraw w istocie rzeczy fragmentarycznych czy marginesowych. Podwyżki płac dla niewielkich parosobowych grup, korzystania z tzw. funduszu dewizowego, nawet w najskromniejszej skali, zaciągania kredytów i temu podobnych. W tej ostatniej sprawie zajmował zresztą stanowisko całkowicie negatywne. Zabierając głos we wspomnianej dyskusji Jaszczuk, który w końcu lat 60 był odpowiedzialny za politykę gospodarczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stwierdził tym co zaciążyło na całej sytuacji 14 lat w gospodarce było nieprzyjęcie i to bez dyskusji propozycji Rady Ekonomicznej w sprawie zmian w modelu gospodarczym który się opierał na zasadzie samodzielności i samorządności przedsiębiorstwa. Chodzi o dokument Rady Ekonomicznej który Gomułka odrzucił zdecydowanie bez żadnej dyskusji bez postawienia sprawy na biurze politycznym, nie mówiąc o Komitecie Centralnym i komentując to m.in. w ten sposób, że takich ekonomistów nam nie potrzeba. Dodajmy, że wśród takich ekonomistów obok Czesława Bobrowskiego byli m.in. Włodzimierz Brus, Michał Kalecki, Oskar Lange, Edward Lipiński. Z kolei zdaniem Jędrychowskiego były próby reform w ramach systemu dyrektywnego planowania, które począwszy od 1960 czy 1961 roku, niemal nieustannie się powtarzały. Ale wszystkie one miały częściowy charakter i nie mogły rozwiązać sprawy samodzielności i inicjatywy przedsiębiorstw. Działo się tak dlatego, że Gomułka zgodnie ze swoim charakterem wierzył w siłę nakazów i w skuteczność egzekwowania tych nakazów. Natomiast obawiał się szerokiej samodzielności czy samorządności przedsiębiorstw. Ponadto w tym okresie Jedynym krajem, który przeprowadzał w tym duchu reformę gospodarczą była Jugosławia, a doświadczenia jugosłowiańskie nie mogły być oceniane jednoznacznie pozytywnie. Chodziło także o to, żeby się nie wyróżniać, żeby nie oderwać się od obozu socjalistycznego. Jędrowski wskazywał też na bardzo wstrzemięźliwy stosunek Gomułki do inwestycji na rzecz służby zdrowia i kultury. Na przykład w ciągu większości tych lat, kiedy byłem przewodniczącym Komisji Planowania, był absolutny zakaz rozpoczynania budowy nowych teatrów. Wydaje się, że starczy cytatów współpracowników Gomułki. Dzisiaj te oceny byłyby zapewne jeszcze bardziej negatywne i to nawet wśród ludzi przyznających się do ideologii komunistycznej. Mimo, że autorzy wypowiedzi są bardzo powściągliwi, to wyłania się z nich obraz pierwszego sekretarza jako niedouczonego doktrynera, człowieka apodyktycznego, pełnego uprzedzeń i przekonanego o swojej dziejowej roli. Gomuka z pewnością nie był człowiekiem, o którym można by powiedzieć, że miał dar współpracowania z ludźmi. Nie potrzebował we własnym mniemaniu ani rad, ani doradców. Brakowało mu wykształcenia i to nie tylko ekonomicznego. Niemal cały czternastoletni okres jego rządów charakteryzowała ekonomiczna stagnacja i bardzo powolny wzrost stopy życiowej. Był to ponadto okres ograniczonych aspiracji społecznych, okres nazwany przez Tadeusza Różewicza małą stabilizacją. Z czasem system społeczno-gospodarczy, któremu patronował Gomułka, ochrzczono pogardliwie mianem siermiężnego socjalizmu. Rezygnując w 1957 roku z poważnej strukturalnej reformy gospodarczej, Gomułka skazywał się na doraźne manewry i posunięcia mające usprawnić system zarządzania. Krokom tym towarzyszyły zwykle podwyżki cen artykułów pierwszej potrzeby. Wiosną 1963 roku, motywując to stratami gospodarczymi spowodowanymi przez zimę stulecia, dokonano kolejnej podwyżki cen, tym razem węgla, gazu, energii elektrycznej i komornego. Posunięcie to spowodowało wzrost niezadowolenia społecznego – w kwietniu miał miejsce w Warszawie tzw. strajk pielęgniarek. Na ulicy Miodowej, przed Ministerstwem Zdrowia, obok rezydencji prymasa Polski, zebrała się grupa pielęgniarek licząca kilkaset osób, ale podobno tylko siedem z nich opuściło wówczas pracę. Domagały się m.in. 50% podwyżki zarobków, sześciotygodniowego urlopu, prawa do zameldowania i zamieszkania w Warszawie. Pielęgniarki należały do pracowników najgorzej zarabiających. Siostra z 20-letnim stażem pracy zarabiała wówczas około 1400 zł. Represje partyjne i administracyjne dotknęły około 20 uznanych za najaktywniejsze, a 6 zostało nawet na kilka godzin zatrzymanych. 83 pielęgniarki uznane za aktywne i agresywne zostały oddelegowane na parę tygodni do pracy w terenie przy akcji szczepień. W formie retorsji władze zdecydowały się też nie przyjmować do pracy pielęgniarek bez zameldowania w Warszawie. Także do warszawskich szkół pielęgniarskich miano przyjmować wyłącznie dziewczęta z Warszawy i najbliższej okolicy. Również przed świętem 1 maja w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej przy Placu Narutowicza pojawiły się ulotki o treści antyrządowej. Żądano wzrostu stopy życiowej rozwiązania marionetkowego Sejmu i Rządu, Nawoływano do udziału w manifestacji pod gmachem KC w dniu 1 maja. O wszystkich tych sprawach mówił 5 maja 1963 roku Józef Kempa, przedstawiciel Komitetu Warszawskiego, na uczelnianej konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR w Uniwersytecie Warszawskim. Byłoby jednak niedobrze, gdyby ktoś odniósł wrażenie, że w sferze życia umysłowego cały okres między październikiem i marcem wypełniały wyłącznie rozmaite konflikty między przedstawicielami władzy, a kontestującymi odłamami społeczeństwa. Przecież lata 60. były w Polsce okresem narodzin i dynamicznego rozwoju kultury masowej, w dużym stopniu wzorowanej na doświadczeniach zachodu. Mimo stosunkowo szybkiego odejścia od szeregu zdobyczy października, właśnie na polu kultury, a zwłaszcza szeroko rozumianej kultury masowej – Udało się stosunkowo wiele zachować. Nadal odbywały się coroczne festiwale jazzowe Jazz Jamboree. Każdego roku publiczność kinowa Warszawy mogła w ramach konfrontacji filmowych obejrzeć najlepsze, a nierzadko po prostu najgłośniejsze i najbardziej kasowe filmy świata. W latach 60. dobry poziom zachowała tzw. Polska Szkoła Filmowa. Był to też okres rozkwitu polskiej ambitnej piosenki. Wtedy pojawiły się również festiwale piosenki, Zrazu te ogólnie lubiane i akceptowane w Opolu i Sopocie, później także te wśród wielu ludzi budzące niechęć i sprzeciw, Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu oraz Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Nadal aktywną działalność kulturalną i typowo rozrywkową prowadziły kluby studenckie, ale coraz powszechniejszą formą młodzieżowej zabawy stawały się małe, kameralne spotkania towarzyskie zwane prywatkami. Szybko przyswajano sobie zachodnią modę. Polskie dziewczyny robiły wszystko, aby strojem nie różnić się od Paryżanek, a zwłaszcza mieszkanek Londynu, który właśnie w połowie lat 60. stał się światową stolicą mody młodzieżowej. Na ulicach polskich miast zaczęły królować mini spódniczki wylansowane przez Mary Quant. Zwłaszcza latem dominowały kolory żywe i jaskrawe oraz oryginalne wzory, echo modnego wówczas pop-artu. Na prywatkach bawiono się najchętniej przy dźwiękach anglojęzycznej muzyki pop, zwłaszcza Beatlesów, którzy jednak w Polsce nigdy nie wystąpili, choć szybko wprowadzono na ekrany kin filmy z ich udziałem. Natomiast na dwa koncerty do Warszawy przyjechali ich najwięksi rywale na rynku muzyki młodzieżowej The Rolling Stones. 13 kwietnia 1967 roku